kraju naszego bezrobocie, wielkich jego rzesz. Zajęcie bezrobotnych pożyteczną pracą wzmagałoby ich siłę płatniczą i zwiększało opłaty do skarbu państwa oraz powodowało rosnące zapotrzebowanie produkcji przemysłowej. Nastąpiłoby przy tym odciążenie przeludnienia wsi. Wielką rolę w uzdrowieniu gospodarki finansowej kraju Odgrywałaby sprawa minimalnych cen przy sprzedaży przez producentów głównych zbóż, pszenicy i żyta. W największym nadmiarze posiadaliśmy żyta. Ceny zbóż kształtowały się przez szereg lat na rynku światowym nadzwyczajnie nisko, także sprzedawano je poniżej kosztów produkcji. Ten fakt odbijał się niekorzystnie na cenach rynku wewnętrznego. Dla ratowania rolnictwa wyznaczał rząd premie wywozowe w granicach od 4 do 6 złotych za 100 kg. Dzięki temu podnoszono ceny wewnętrzne o wysokość premii, ale ta pomoc nie zdołała jeszcze uzdrowić stosunków. W dodatku rynek światowy dla Żyta był tak mało pojemny, że wywiezienie większej partii z Polski tego zboża... Dalej obniżały jego ceny. Wykładna kalkulacja wykazała, że gdyby cały nadmiar żyta w państwie zniszczono przy jednoczesnym utrzymywaniu jego ceny na wysokości opłacającej się rolnikom, to wzmożony dobrobyt wsi znacznie mógłby przewyższyć poniesione straty. Najwłaściwszym podejściem do tego zagadnienia byłoby stworzenie przez rząd instytucji, która by skupowała cały nadmiar zboża, sprzedając go po cenie nieco wyższej od minimalnej. Na to trzeba było rozporządzać odpowiednimi środkami płatniczymi. Gdyby zaś wewnętrzne papiery obiegowe oderwano od podkładu złota, usunęłoby trudności w utrzymywaniu cen zbóż w kraju za pożądaną wysokość. Nadmiar zbóż, poza konsumpcją i eksportem, mógłby wówczas być celowo użyty jako rezerwa na wypadek klęski nieurodzaju. Dzięki stopniowo tworzonym zapasom byłaby taka klęska łatwiejsza do opanowania, bez naruszenia zasobów złota, gromadzenie którego przy natężeniu inwestycyjnym było i tak sprawą bardzo trudną. Należy jeszcze podkreślić, że nadmiar płodów rolniczych w Polsce był w dużej części spowodowany biedą ludności wiejskiej, którą nie było stać na podniesienie stopy życiowej. Ze zwiększaniem się dobrobytu na wsi wzrastałoby spożycia, tym samym malałby stopniowo nadmiar płodów rolniczych. Trzeba by było natomiast mieć na uwadze intensyfikację gospodarki rolnej w uwzględnieniu prawie półmilionowego przyrostu rocznego ludności w Polsce. Zanim jeszcze przystąpiłem do niniejszych rozważań, badałem możliwości utworzenia większych kredytów, dochodzących do 500 milionów złotych na podtrzymanie minimalnych cen głównych zbóż. Wówczas już byłem przeświadczony, że nic innego jak katastrofalny kryzys w rolnictwie polskim jest główną przyczyną wielkiego kryzysu w państwie. Konferowałem w tej materii z wiceministrem rolnictwa Rosę. Niestety zdołał mnie swymi argumentami odwieść od powziętej inicjatywy. Twierdził on, że po podniesieniu cen zboża okaże się jeszcze większy jego nadmiar, a trudno przewidzieć, jakie przyjmie rozmiary. Zachodziła obawa, że kwota 500 milionów złotych mogłaby się okazać nawet niewystarczająca, a wtedy groziłby raptowny spadek cen zboża. Straty na zakupionym ziarnie mogłyby pochłonąć prawie cały specjalny kredyt uruchomiony niewątpliwie z wielkim trudem. Sądząc, że wiceminister opiera swoją argumentację na zdobytym doświadczeniu, nie mogłem się zdecydować na takie ryzyko. Tymczasem, jak później stwierdziłem, pan Rose w wywodach swoich jedynie teoretyzował i nawet nie bardzo logicznie. Przecież ludzie posiadający względny dostatek najmniej są chyba skłonni do oszczędzania w ograniczaniu swego spożycia. I to aż do granic głodowania. Nie sądzę więc aby nasza ludność wiejska, pomimo poprawy materialnej, zechciała w dalszym ciągu głodować. Wysuwana przeze mnie reforma finansowa polegała na utrzymywaniu waluty z podkładem złota, z przeznaczeniem jej jednak jedynie do wymiany międzynarodowej. Obywatele, którzy mieliby płatności zagraniczne posiadaliby prawo żądać od państwa przydzielenia odpowiedniej ilości walut zagranicznych lub banknotów własnego kraju, których obieg pozapaństwowy byłby zapewniony normalnym swym podkładem. Złoto zaś, stanowiąc gwarancję tylko dla wartości waluty obiegu międzypaństwowego, dawałoby większą rezerwę w przejściowych trudnych momentach negatywnego bilansu płatniczego. Pozwalałoby to na zdobycie większego czasu na uregulowanie importu do granic równowagi bilansu w obrotach z zagranicą. Bank emisyjny, którego utrzymanie wraz z licznymi po całym kraju rozsianymi filiami było bardzo kosztowne, byłby w tych warunkach zbędny. A trzeba sobie uprzytomnić, że same koszty handlowe tego banku wynosiły przeciętnie 30 milionów złotych rocznie. Oprócz tego wypłacano przecież dywidendy i superdywidendy, które przekraczały rocznie 20 milionów złotych, a które dopiero w ostatnich latach nieco zredukowano. Z wprowadzeniem projektowanej reformy finansowej byłaby zbyteczna, równoległa działalność banku emisyjnego i banków państwowych. Papiery wewnętrzne nie byłyby zależne od posiadanego w skarbie złota. Emisja ich ograniczałaby się do wydatków na inwestycje niezaprzeczalnie korzystne dla wzmagania życia gospodarczego, przyspieszającego wzrost dochodów budżetowych na wydatki konsumpcyjne. Mając jasny i pełny obraz naszego kraju, paraliżowanego i nękanego 120-letnią niewolą i niszczonego wojnami, prowadzonymi na jego obszarach, Widziałem w reformatorskich zamierzeniach moich jedyny sposób dla wyrównania w najkrótszym czasie olbrzymich zaległości naszych. Bogactwo zadań było tak wielkie, że angażowałyby całą ludność kraju bez reszty mnożąc w żywiołowym tempie bogactwa naszego majątku narodowego. Oczywiście dla państwa zasobnego materialnie, stojącego na wysokim poziomie swego rozwoju, Uważałbym moją receptę za zbyteczną, komplikując niepotrzebnie ogólnie znane i przyjęte drogi działania. Psychice społeczeństwa, które jest na ogół konserwatywne i stroni od nowości w ustroju finansowym, musiałem poświęcić lwią część swoich rozważań. Chodziło mi o utrzymanie wartości nowego środka obiegowego na poziomie banknotów o podkładzie złota. Była to najbardziej drażliwa część zagadnienia. Zdawałem sobie sprawę z tego, że należy działać etapami z równoczesnym urabianiem opinii publicznej bez ujawniania całości planu. Była to bowiem inicjatywa bardzo rewolucyjna w stosunku do przyjętych i głęboko zakorzenionych form układu monetarnego. Zapowiedź na przykład zlikwidowania Banku Polskiego byłaby herezją. Zrazu zamierzałem wprowadzić do obrotu papier, pod nazwą bonów inwestycyjnych, o wartości nominalnej 25 zł. Obieg bonów miał nastąpić początkowo równolegle z walutą normalną. Podkład ich miałyby stanowić wielkie przestrzenie lasów państwowych i ziemi ornej, której większe połacie stale znajdowały się w posiadaniu państwa ze względu na odbywającą się reformę rolną. Oprocentowanie bonów miało wynosić 3%. Opłata procentu miała następować przez tygodniowe losowanie bonów. Wylosowane numery miały być amortyzowane czterokrotną wartością bonów. Każdy wylosowany bon przynosiłby zatem jego posiadaczowi 75 złotych nadwyżki. Celem zmniejszenia kosztów druku tablic, wylosowanych numerów, emisja bonów miała posiadać małą stosunkowo ilość numerów w serii, a za to wielką ilość serii. W ten sposób tablica wygranych redukowałaby się do kilku numerów, powtarzających się w licznych seriach. Bardzo ważnym czynnikiem dla wprowadzenia w obieg i spopularyzowania bonów byłoby przyjmowanie ich we wszystkich instytucjach rządowych na równych prawach z walutą złotową i zobowiązanie wszystkich isp skarbowych do wymiany ich na żądanie na banknoty. Można było być pewnym, że przy takim założeniu ludność i instytucje prywatne przyjmowałyby z chęcią nowe znaki dla wymiany wewnętrznej, które już przy samej tylko cyrkulacji przenosiłyby bowiem dochód. Przy tym założeniu z dwóch rodzajów papierów obiegowych znajdujących się w rękach obywatela byłyby wpierw wydawane banknoty złotowe. Ten fakt wpływałby na zapotrzebowanie bonów inwestycyjnych. Ten pierwszy etap miał zmniejszyć odporność psychiczną obywateli przeciw planowanemu zamiarowi zupełnego wycofania dotychczasowej waluty z obrotu wewnętrznego. Wówczas reglamentacja dywizowa powinna byłaby objąć i banknoty własne na równi z walutami zagranicznymi. Chcąc sprawdzić realność mojej inicjatywy, zaprosiłem w pierwszych miesiącach 1933 roku do siebie Ignacego Matuszewskiego, oczekując od niego przedstawienia mi dalszych elementów, które należałoby ewentualnie jeszcze uwzględnić przed wprowadzeniem omawianej reformy. Wprowadziłem go przy tym tylko w treść części pierwszej mojej inicjatywy, która nie przedstawiała nic rewelacyjnego. Można było ją uważać jako pewną odmianę już stosowanych poprzednio emisji papierów dla uzyskania znaczniejszych kredytów przeznaczonych na inwestycje. Początkowo Matuszewski był przeciwny emitowaniu nowej formy papieru, jednak argumenty przytaczane przez niego z łatwością odparłem. Wówczas przestał oponować... A nawet przyznał, że przewiduje tą drogą możliwość umieszczenia w społeczeństwie Bonów za jakieś 400 milionów złotych. Radził mi jednak, ze względu na panujące chwilowo na rynku finansowym okoliczności, wstrzymać się z tym jeszcze trzy miesiące. Oświadczenie Matuszewskiego przyjąłem z pełną wiarą i zaufaniem. Dopiero po upływie kilku miesięcy przekonałem się, że Matuszewski w rozmowie ze mną nie był szczery. W tym czasie kończyła się pierwsza kadencja mojej prezydentury i jak okazało się, z tym faktem wiązał on radę swoją przesunięcia emisji bonów o trzy miesiące. Kiedy bowiem po uzgodnieniu mojego planu z premierem Januszem Jędrzejewiczem i ministrem skarbu Zawadzkim przystąpiłem do jego realizacji, dowiedziałem się, że Matuszewski w zdecydowany sposób przeciwdziałał w rządzie słowem i pismem przeciw mojej inicjatywie. Złożone wobec mnie oświadczenie o celowości mojego wystąpienia nie przeszkadzało mu w tym zupełnie. Nie mogłem oczywiście uznać metody Matuszewskiego zastosowanej do swego prezydenta. Ale uzgodnienie sprawy z premierem i ministrem skarbu nie wystarczało jeszcze, aby stworzyć dla emitowanych bonów inwestycyjnych potrzebne warunki. Bony 25-złotowe wydrukowano w formie dużych płacht, a na papierze łatwo ulegającym zniszczeniu, co było sprzeczne z założeniem, forma i jakość nie odpowiadała bowiem papierowi obiegowemu. Poza tym utrudniono bonom cyrkulację, jedynie bowiem izby skarbowe upoważnione zostały do przyjmowania ich i wymiany na banknoty. Na inne instytucje państwowe obowiązku tego nie nałożono. A kiedy zażądałem usunięcia tych podstawowych błędów, wynajdowano w skarbie coraz to nowe argumenty, niedwuznacznie świadczące o negatywnym nastawieniu skarbowców. Najważniejszym z nich, dla którego zamknięto dla bonów kasy kolejowe i pocztowe, było twierdzenie, że instytucje te cały swój dochód dzienny odprowadzały do Banku Polskiego i jego oddziałów na prowincji, a Bank Emisyjny, nie mógł rzekomo przyjmować i zaliczać do rachunku bonów inwestycyjnych. Wydzielanie bonów ze składanych do banku sum i wymienianie ich na banknoty w izbach skarbowych nie mogło przecież stanowić podstawowych przeszkód do realizacji tak bardzo potrzebnej państwu pomocy. Aż nadto widocznym było, że minister skarbu nie panował w swym resorcie, wiceministrowie bowiem... Razem z dyrektorami odnośnych departamentów czynili, co sami uważali za właściwe. Jedynie dyrektor Pocztowej Kasy Oszczędności, Henryk Gruber, nie miał zastrzeżeń do mojej polityki finansowej. Wielka ta instytucja, rozwijająca się szybko dzięki bardzo umiejętnemu jego kierownictwu, była wprawdzie w pewnej mierze zależna od ministerstwa skarbu, ale urzędnicy skarbowi nie mieli tam wpływu. Przy bardzo niekorzystnych warunkach dla cyrkulacji bonów udało się dyrektorowi Gruberowi rozprowadzić je w bardzo krótkim czasie za 7 milionów złotych. Pomimo braku odpowiedniej propagandy ludność cywilna zaczęła chętnie nowy papier przyjmować. Liczne sklepy w Warszawie wywieszały ogłoszenia, że przyjmują bony za zakupione towary. Wszystko wskazywało na powodzenie akcji, która rozwijała się samorzutnie dalej i tylko ośrodek oporu znajdujący się w samym ministerstwie skarbu ją paraliżował. Przewodził tej opozycyjnej akcji wiceminister skarbu Adam Koc, który razem z Matuszewskim był uważany przez elitę legionową za ich autorytety w dziale spraw ekonomicznych. W tych okolicznościach zdałem sobie w pełni sprawę z beznadziejności wysiłków moich dla przeprowadzenia całości reformy finansowej. Jeżeli bowiem tak niewinna sprawa, jak wprowadzenie bonów inwestycyjnych równolegle z banknotami jako środka płatniczego natrafiała na tak wielkie sprzeciwy, to cóż dopiero można było sądzić o dalszym etapie zmiany ustroju finansowego? Z premierem Januszem Jędrzejewiczem miałem stosunek wyjątkowo poprawny i pozytywny. Omal we wszystkich sprawach mieliśmy identyczne zapatrywania, nie było kwestii spornych. I chociaż miał pełne zrozumienie dla moich poczynań ekonomicznych, wykazywał bezradność w tej specjalnej sprawie. Wiązały go mocne uczucia koleżeńskie z elitą legionową, do której należeli i przeciwnicy mojej... Polityki finansowej ja zaś, nie mogąc przekraczać swych kompetencji, gdyż mogłoby to pociągnąć za sobą szkodliwe dla państwa następstwa, pozostawiłem inicjatywę swą własnemu biegowi. Również dyrektora Grubera odwiodłem od czynienia dalszych wysiłków, miałem bowiem obawy, że może być narażony na antagonizm jego kolegów legionowych. Doznałem zawodu. W tak piekącej sprawie, która poprzez wzmożenie życia gospodarczego miała dać nam silną armię i bezpieczeństwo naszych granic. Pozostałem więc dalej ze swą troską o przyszłość Polski, która nie jedną noc nieprzespaną kosztowała. Byłem pewny, że gdyby Piłsudski posiadał wówczas więcej zdrowia i miał siły dla zapoznania się z moim planem, zdołałbym go z pewnością pozyskać dla sprawy. A w naszych stosunkach on jeden tylko z całym swoim wielkim autorytetem mógłby zaważyć na szali przy ewentualnym wprowadzeniu tak daleko idącej reformy finansowej. Od czasu, kiedy państwo niemieckie potrafiło bez złota wielkie miliardy marek znaleźć dla stworzenia w krótkim czasie największej na świecie potęgi militarnej, Trudno się nadal upierać przy klasycznych metodach ekonomiczno-finansowych jako jedynych zbawczych dla rozwoju narodów i państw. W kwietniu 1934 roku napisałem rozprawę pod tytułem Moje Wytyczne Polityki Gospodarczej. Przez projektowane opublikowanie jej chciałem pobudzić młodsze pokolenie do pracy myślowej i nad tym zagadnieniem wywołać dyskusję publiczną w prasie. Zamiar mój pragnąłem jednak uprzednio uzgodnić z rządem. W tym celu odbyłem rozmowy w Spale z udziałem premiera Jędrzejewicza i ministrów Beka i Zawackiego. Po zaznajomieniu obecnych z treścią mojego wywodu myślowego ministrowie prosili mnie o zaniechanie publikacji. Nie mogli uznać formy, w jakiej. Zamierzałem zainicjować dyskusję publiczną. Chciałem bowiem zabrać głos jako osoba prywatna, niezależnie od kierunku polityki finansowej rządu, której w żadnym wypadku nie zamierzałem krępować. Ministrowie uważali, że ogłoszenie myśli moich może wywołać w kraju szkodliwą panikę walutową i nie wyobrażali sobie w ogóle, by można było Odłączyć prywatne moje zapatrywanie od zajmowanego stanowiska oficjalnego. Natomiast imieniem rządu dali mi zapewnienie, że będzie on się starał w swojej działalności uwzględnić moje wytyczne. Ostatnie słowa ministrów uważałem oczywiście tylko za wyraz kurtuazji w stosunku do mojej osoby i zmuszony zostałem w ten sposób zaniechać dalszej akcji, Przekreślając tym samym rezultat długiej mojej pracy myślowej. CZĘŚĆ DRUGA WYWIADY I DEKLARACJE PUBLICZNE FRAGMENT Referatu Ignacego Mościckiego wygłoszonego 2 kwietnia 1920 roku na pierwszym zjeździe poświęconym organizacji nauki. Musimy sobie jasno zdać sprawę z tego, że przy obecnym stanie ekonomicznym długo niezależności państwowej nie utrzymamy. Sama obrona granic zewnętrznych, nawet najświetniejsza, nie zabezpieczy nas jeszcze od niewoli. O ile nie potrafimy utrwalić niezależności gospodarczej. Historia daje nam dostateczną ilość dowodów, że w ślad za zależnością gospodarczą musi przyjść wkrótce zależność polityczna. Mościcki krytykował zaniedbania w dziedzinie rozwoju nauk technicznych, wyposażenia uczelni i instytutów w aparaturę naukową i opłakany stan materialny ludzi nauki. Uczonych i techników określił mianę Armii Obrony Ekonomicznej Kraju. Inwestowanie w tę armię uważał za najpilniejszą potrzebę państwa. Wierzył, że będą to inwestycje bardziej wydajne. Przemysł chemiczny 1920, numer 4 strona 65 do 74. Omówienie odczytu Ignacego Mościckiego wygłoszonego 12 września 1922 roku w sali Banku Krajowego w Lwowie. Mościcki wygłosił odczyt w dniu 12 września 1922 roku na spotkaniu zorganizowanym przez Zawodowy Związek Wielkiego Przemysłu Chemicznego Państwa Polskiego w sali Banku Krajowego w Lwowie. Proponował rozbudowę przemysłu chudniczego, opartego na rudach kielecko-radomskich i rozbudowę produkcji kwasu siarkowego w Polsce centralnej. Postulował także modernizację fabryki chorzowskiej i rozwinięcie produkcji związków azotowych w centrum Polski. Szczególną uwagę zwracał na produkcję amoniaku syntetycznego. Drozdowski, pod tytułem Eugeniusz Kwiatkowski, Człowiek i dzieło Kraków, 1989, strona 19. Myśli Ignacego Mościckiego o prezydencie Gabrielu Narutowiczu, grudzień 1922 Poznałem Świętej Pamięci Gabriela Narutowicza na stanowisku profesora Politechniki Curyskiej w czasie, kiedy jego prace fachowe zapewniły mu już najwyższy rozgłos światowy. W kołach inżynierii wodnej wszystkich państw kulturalnych Świętej Pamięci Narutowicz był jednogłośnie uważany za najwybitniejszego uczonego w tym dziale nauk technicznych. Rozmowy nasze były nadzwyczaj spokojne, bo nie zawierały zupełnie spornych kwestii. Zgadzaliśmy się dziwnie we wszystkim. Nawet podczas wojny światowej miałem parę razy sposobność stwierdzenia, że chociaż myśli nasze w owym czasie ulegały daleko idącej ewolucji, droga jej była dla obu nas jednakowa, a nasze zgodne zapatrywania nie uległy zmianie po powstaniu zjednoczonej niepodległej Polski. Cała, najkulturalniejsza część Szwajcarii i nie tylko go podziwiała, ale i nadzwyczajnie szanowała. Takiego środowiska, tak serdecznego jak w Szwajcarii, na razie nie mógł w Polsce oczekiwać. Dzisiaj, ilekroć o nim myślę, słyszę jego słowa, które wypowiedział w mojej obecności w chwili bardzo dla siebie ciężkiej. Nie miałem sposobności walczyć o Polskę z bronią w ręku, więc... To mój front. Gabriel Narutowicz, pierwszy prezydent Rzeczypospolitej. Warszawa, 1925, strona 160 do 161. Tekst przysięgi złożonej w sali asamblowej Zamku Królewskiego w Warszawie, 4 czerwca 1926 roku o godzinie 12 na posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego. Przysięgam Bogu Wszechmogącemu. W Trójcy Świętej Jedynemu i ślubuję Tobie, narodzie Polski, na urzędzie prezydenta Rzeczypospolitej, który obejmuje praw Rzeczypospolitej, a przede wszystkim ustawy konstytucyjnej święcie przestrzegać i bronić. Dobru powszechnemu narodu ze wszystkich sił wiernie służyć, wszelkie zło i niebezpieczeństwo od państwa czujnie odwracać. Godności imienia polskiego strzec niezachwianie, sprawiedliwość względem wszystkich bez różnicy obywateli za pierwszą mieć sobie cnotę. Obowiązkom urzędu i służby poświęcić się niepodzielnie. Tak mi dopomóż Bóg i święta Syna Jego męka. Amen. Ignacy Mościcki, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zarys życia i działalności, skreślił Henryk Cepnik. Wydanie drugie rozszerzone. Warszawa, 1932, strona 73. Orędzie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do narodu z 5 czerwca 1926 roku. Powołany wyborem Zgromadzenia Narodowego na stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej, Pełnić mam wielki obowiązek, dobru powszechnemu narodu służyć, zło i niebezpieczeństwo od narodu odwracać. Obowiązek ten wspólnego ze mną działania narodu wymaga. Naród, dźwignięty z niewoli, wykonać musi olbrzymi wysiłek moralny i materialny odrodzenia. Rzeczpospolita po wiekowym rozdarciu politycznym musi utrwalić jedność wewnętrzną i siłę. Nie może łamać mocy narodu prywata, nie mogą wzruszyć jedności Rzeczypospolitej różnice dzielnic, społeczne czy polityczne. Jak bowiem jeden jest ojciec wasz w niebiesiech, tak jedną jest matka, Rzeczpospolita Polska, jedną dla wszystkich żywiącą miłość, jednej od wszystkich miłości wymagająca. Wzywam tedy was! obywatele najjaśniejszej rzeczy pospolitej i nakazuję wam mocą tej potęgi moralnej, jaka w urzędzie obranego przez wolny naród prezydenta jest zawarta, abyście swymi czynami niezłomnymi utrwalili wielkość i prawość ojczyzny. Niechaj wspomnienia dawnej rozterki staną się podnietą do skupienia żywotnych sił narodów pracy zbiorowej nad wywyższeniem imienia Polski. Niech imię to jaśnieje pełnią blasków, szlachetności i mocy. Niech naród Polski będzie pierwszym w szeregu narodów, budujących przyszłość ludzkości na zgodnej współpracy ludów. Ty, Boże, któryś błogosławić raczył naszemu wyzwoleniu, któryś odegnał z ziemi naszej najeźdźcę, dopomóż działaniu, ugruntowania Rzeczypospolitej, dobru powszechnemu i cnocie, zapewnieniu jej całości i rozkwitu. Warszawa, 4 czerwca 1926. Podpis Ignacy Mościcki. Tamże strona 74-75. Odpowiedź na powitanie prezydenta miasta Poznania, Cyryla Ratajskiego, wygłoszona na Ratuszu Poznańskim, 16 lutego 1927 roku. Wielce czcigodny panie prezydencie! Chcę przede wszystkim podziękować za piękne słowa, zwrócone do mnie jako prezydenta Rzeczypospolitej oraz za te rozumem i gorącym umiłowaniem ojczyzny nacechowane myśli, jakie przy tej sposobności pan wypowiedział. Poznań, będąc w ustroju administracyjnym Rzeczypospolitej stolicą województwa, jest jednocześnie w powszechnej opinii i polskiej, i obcej, moralną stolicą zachodnich dzielnic państwa, które w poprzednim okresie dziejowym ulegały panowaniu niemieckiemu. Każda z dzielnic Polski łącząc się w harmonijnej współpracy z dzielnicami innymi, wniosła w całokształt życia naszego swą wartość w szkole historii zdobytą. Wasza szkoła dziejowa szczególnie była bogata i twarda. Od zamierzchłych czasów toczyły się walki o odwieczne polskie ziemie Pomorza i Śląska. Trwały one wieki i niedawno jeszcze zmagaliśmy się zwycięsko w Obronie polskości, zarówno tu w Poznaniu, jak i na Pomorzu i Śląsku. Wartości, które zdobyliście, są pierwszorzędnej wagi. Zdobyliście wyższą niż gdzie indziej umiejętność organizacji, sprawność pracy wytwórczej, a te zalety pozwolą wam owocnie współdziałać w zadaniach, jakie dzisiaj są przed Polską. Nazajutrz, po swym wyzwoleniu, zmuszona była Polska podjąć ogromne ogólnoeuropejskie zadania, broniąc w roku 1920 swej niepodległości, swym geniuszem wojennym oraz wysiłkiem swych wojsk, a w szczególności bohaterskich dywizji wielkopolskich, zasłaniając równocześnie przed nową zawieruchą całą Europę, która wkroczyła już na drogę pracy pokojowej. Pamiętamy dobrze tę ofiarną pracę. Ignacy Mościcki, prezydent Rzeczpospolitej, strona 95-96 Wystąpienie na Radzie Gabinetowej 25 czerwca 1928 roku po dymisji Gabinetu Marszałka Piłsudskiego. Pan prezydent, zabierając głos, wyraził zadowolenie, że komendant zgadza się na odpoczynek, leczenie i poprawę swego zdrowia. Pan prezydent ma nadzieję, że po powrocie do zdrowia pan marszałek wróci znów do decydującej pracy dla Polski. Obecnie pan prezydent wzywa ministra do powstania z miejsc celem uczczenia zasług komendanta jako premiera. Felicjan Sławoj Składkowski Strzępy meldunków. Przedmową opatrzył Andrzej Gerlicki, Warszawa, 1988, strony 49 do 53. Przemówienie 16 lipca 1928 roku do delegacji rolników. Polska jest krajem rolniczym i posiada przy tym duże skarby mineralne, ale co najważniejsze ma olbrzymią potęgę uczuć. Podczas dwudziestoletniej mej tułaczki na obczyźnie poznałem narody zachodnie i stwierdzam, że żaden z nich nie ma tak potężnych uczuć jak Polacy. Te uczucia wyrażają się u nas zarówno w stosunkach prywatnych, jak w miłości do kraju własnego, czy też wreszcie w ukochaniu przez rolnika ziemi przez niego uprawianej. Nawet uczucia religijne naszego ludu które we wczesnej młodości miałem możność zaobserwować, są tak żywotne, że o jakimś interesie tutaj mowy być nie może, podczas gdy na zachodzie uczucia te wydają się tak, jakby wynikały do pewnego stopnia z interesów, mając te potężne uczucia, które nazywam energią psychiczną, te skarby naturalne. Wykazujemy szybkie tempo rozwoju i jeśli tak dalej pójdzie, to nie tylko dorównamy naszym sąsiadom, ale ich prześcigniemy, bo takie jest prawo natury, że jeśli ktoś wykazuje szybszy postęp aniżeli inni, to nie tylko ich dogoni, ale i musi przegonić. Archiwum Mościckiego, Jasna Góra, dziennik majora Hartmana, 1926-1936 Fragment przemówienia wygłoszonego 19 lipca 1928 roku, po śniadaniu... Na ratuszu poznańskim. Praca miasta Poznania przekracza zakres spraw własnych, spraw miejskich. Dowodem tego jest przygotowująca się powszechna wystawa krajowa, która będzie miała pierwszorzędne dla państwa znaczenie. Pomysł jej tu powstał i wykonanie w przeważającej mierze na barkach Poznania spoczywa i już dziś zapowiada się doskonale. Dziennik Majora Hartmana Przemówienie wygłoszone 27 lipca 1928 roku w Toruniu Kto zna historię Pomorza i historię upartej, zaciętej walki o polskość tego kraju? Kto zna te wszystkie prześladowania i ogrom ucisku, jakiego tak długo i tak do niedawna jeszcze doznawaliście? Ten staje na ziemi waszej z uczuciem niekłamanego szacunku dla was, pomorzanie. Czyż trzeba dodawać, że Polska, jak długa i szeroka, jedną wolą kieruje się z wami, że wasze potrzeby i wasze troski są potrzebami i troskami całej wielkiej naszej ojczyzny? Byliście tutaj żywym przykładem, jak siłą ukochania, zgodą społeczną i mrówczą pracą można się bronić i obronić przed zakusami największych Zdawało się potęg. Teraz, kiedy zdecydowana wola całego narodu i siła jego państwa zapewnia wam możność spokojnego i swobodnego rozwoju, musicie się stać przykładem zgodnej pracy społeczeństwa, karności i posłuchu dla rządu Rzeczypospolitej. Polska wzmaga się. Każdy rok nowy... Przynosi widoczne owoce naprawy naszego gospodarstwa narodowego. Możemy wszyscy z ufnością spoglądać w przyszłość. Wy, pomorzanie, macie tu jeszcze jeden obowiązek szczególny. Musicie czuwać, aby nikt w waszych szeregach nie dawał wiary tak często umyślnie rozsiewanym wieściom, jakoby ziemia pomorska mogła stać się kiedykolwiek obiektem przetargów w polityce światowej. Na straży zawartych traktatów stoi cała Polska. Dość silna, aby odeprzeć każdy zamach na jej odwieczne prawa. Pracujcie z całą ufnością, bo owoce pracy waszej należeć będą tylko do Polski i do was. Ignacy Mościcki, prezydent Rzeczypospolitej, strona 103-104 Przemówienie wygłoszone 4 sierpnia 1928 roku w Gdyni z dużą radością i prawdziwą dumą spoglądam na realne wyniki odradzającego się w szybkim tempie nowego życia i mam wszelkie dane stwierdzić, że przyszłość nasza, oparta na wysoce ideowych walorach naszych obywateli i bogactwie kraju, rokuje jak najlepsze nadzieje. Spostrzeżenie to jest obiektywnym faktem i wszyscy w to nareszcie uwierzyć musimy. Nad małostkami, absorbującymi jeszcze umysły niektórych, samo życie przejdzie do porządku dziennego. Trwałymi pozostaną tylko dzieła wielkie. Takiego wielkiego dzieła jesteśmy tu świadkami. Jako pierwsze pokolenie odrodzonej Polski mamy obowiązek wobec przyszłych pokoleń podjęcia prób wielkich, celowych i realnych wysiłków. Jedną i to kapitalną z tych prób jest nasza praca nad morzem. Pierwsze wyniki zostały już dokonane. Do własnego, niczem nieskrępowanego portu w Gdyni zawijają i odpływają własne i obce okręty. Trzydziestomilionowy naród polski posiada już swe wyjście na świat szeroki. Lecz to dopiero początek. Ostatni rok wysiłków rządu, których panowie jesteście tu najlepszymi naocznymi świadkami, Oceniam jako zapowiedź zdecydowanej jego woli do kontynuowania i rozwijania tej wiekopomnej pracy. Jestem głęboko przekonany, że każdy rok następny będzie niezbitym świadectwem nowego drobku gospodarczego na tym najważniejszym odcinku terenu Rzeczypospolitej. Wam, mieszkańcy Wybrzeża, przypada w udziale uczestniczyć bezpośrednio w rozbudowie zapoczątkowanego dzieła. Ignacy Mościcki, prezydent Rzeczypospolitej, strony 104-105, archiwum Ignacego Mościckiego na Jasnej Górze, zespół 400b, dziennik majora Hartmana, 1926-1932. Fragment przemówienia wygłoszonego w Kielcach, 8 sierpnia 1928 roku, w czasie spotkania uczestników Marszu Szlakiem Kadrówki. Jako najstarszy wśród tu zebranych Piłsudczyków, gdyż już w roku 1894 miałem szczęście widzieć wielkość marszałka Piłsudskiego, dziś zaś jako najstarszy z urzędu wznoszę okrzyk. Niech żyje największy wódz, marszałek Józef Piłsudski. Dziennik majora Hartmana Przemówienie wygłoszone 18 sierpnia 1928 roku w Królewskiej Hucie, pod pomnikiem Powstania Śląskiego Stoimy przed pomnikiem wzniesionym na cześć najwyższego bohaterstwa tej ziemi. Zasługą ogromną ludu górnośląskiego było wytrwanie. Odcięci byliście od reszty narodu przez przeszło pół tysiąca lat, a zdołaliście zachować tak język, jak i obyczaje polskie, przechować w sercach waszych uczucie gorące dla swej macierzy. Potrafiliście to uczynić, pomimo że oderwać was od niej nie tylko politycznie, ale i duchowo usiłowano przez szereg wieków za pomocą dokładnie przemyślanej i systematycznej pracy. A po upływie tych wieków zdziwiony świat przekonał się, że zdolni jesteście nie tylko do trwania i wytrwania, ale do czegoś więcej. Kiedy tylko zajaśniała nadzieja odrzucenia przemocy, zjednoczenia się z resztą Polski... Chwyciliście za oręż, zdobyliście się na ofiarę. Ten wasz ofiarny poryw obudził sumienie świata i otrzeźwił z resztek bierności cały lud śląski. Za to wiekowe wytrwanie i za ów poryw należy wam się wdzięczność całej Polski, z którą dzięki tym cnotom waszym zostaliście nierozerwalnie złączeni. Dając dziś wyraz tej wdzięczności, dołączam zarazem życzenia na przyszłość. Polska cała życzy wam przez moje usta, byście te drogocenne cechy wasze jak najpiękniej dalej rozwijali i pielęgnowali dla dobra całej ojczyzny. Wytrwałość wasza i wasza zdolność do bohaterskiego wysiłku zapewnia ziemi śląskiej coraz piękniejszy rozkwit. Rozkwitu tego po was się spodziewam. Rozkwitu tego jestem pewien. A pamiętajcie, że ziemia wasza tak jest przez naturę uposażona, że tu wytwarzają się wartości ogromne, które niezbędne są nie tylko dla was, ale i dla całej Polski. Rozkwit Śląska stanowi o rozkwicie Polski i o jej potędze. Ignacy Mościcki, prezydent Rzeczypospolitej strony, 107-109 do 109. Przemówienie wygłoszone w spale w początkach września 1928 roku Przychodzą do was, do mnie ludzie, także z własnej inicjatywy, ludzie nierealni, fantaści, którzy lekceważą pracę twórczą, stopniową, żmudną. Zdaje się im, że od razu można zaprowadzić raj na ziemi, dobijając się tylko tej władzy, która by im pozwoliła to uczynić. Nie uświadamiają sobie oni, że prowadząc przez całe życie jedynie pracę polityczną, dążącą do opanowania władzy, są tylko fantastycznymi, nierealnymi działaczami. Nie mniejszymi niż produkcyjni wytwórcy i zorganizowani nie zdają sobie sprawy z tego, że z chwilą uzyskania przez nich tej władzy kraj byłby narażony na szaleńcze eksperymenty reform ludzi nie mających najmniejszego pojęcia o praktycznym rozwoju życia. Na forum gospodarczym w dziesiątą rocznicę odzyskania niepodległości 1918-1928. Warszawa, 1929, strona 435. Przemówienie wygłoszone w Nowogródku w 1928 roku. Przywiodły mnie tu nie tylko te uczucia, jakie żywię do obywateli wszystkich województw, ale również i ta specjalna nić sympatii, jaka mnie wiąże z tą ziemią, już bowiem jako chłopiec. W szkołach uczyłem się kochać tę ziemię nowogródzką, która, wydawszy ze siebie największego wieszcza narodu w jego nieśmiertelnych dziełach, na zawsze została uwieczniona i dzisiaj jeszcze bardziej jest mi drogą, gdy poznałem jej dzieje męczeńskie i bohaterstwo jej synów. Lecz przeminęły czasy niewoli. Skończyła się martyrologia ziemi nowogródzkiej, kiedy wielki budowniczy polski, naczelny wódz i naczelnik państwa Józef Piłsudski przywrócił tę ziemię na ojczyzny Łono i przypieczętował krwią ofiarną żołnierzy dywizji litewsko-białoruskiej jej odwieczny i nierozerwalny związek z macierzą. Ta ziemia na rubieżach Rzeczypospolitej od wieków dawała ojczyźnie najtęższych ludzi, największe charaktery, najbardziej zaprawne w walce... Najwięcej miłujące Polskę. Polska wie o tym i dlatego, jak długa i szeroka, kocha tę ziemię nowogródzką. Ignacy Mościcki, prezydent Rzeczypospolitej strony, 110-111. Wojciech Świętosławski, wyjątki ze wspomnień o profesorze Ignacym Mościckim. W archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku znajdują się wspomnienia profesora Wojciecha Świętosławskiego, wybitnego polskiego uczonego, pod tytułem Wspomnienia o profesorze Ignacy Mościckim jako człowieku i jako prezydencie Rzeczypospolitej. Wspomnienia te poświęcone są rozmowom ich autora z profesorem Mościckim, również jednym z wybitnych polskich uczonych na przestrzeni lat 1926-1939. Z tych wspomnień podajemy poniżej kilka wyselekcjonowanych ustępów dotyczących opinii i uwag prezydenta Mościckiego na temat marszałka Piłsudskiego. Zawierają one szereg wnikliwych i ciekawych obserwacji. W paru zaledwie wypadkach autor podaje daty, zastrzega się jednak, że o Datach nie piszę, gdyż na wsi nie posiadam wynotowania dni i terminów. Zresztą dziennika nie prowadzę, więc trudno by mi było dnie dokładnie ustalić. Redakcja. Niepodległość. Tom 19. Po wznowieniu. Nowy Jork, Londyn. 1986. Komentarz do wywiadu. Józefa Piłsudskiego z 5 kwietnia 1924 roku pod tytułem Dno oka, przedstawiony Świętosławskiemu. Niech pan nie myśli, że to było przemyślane. Marszałkowi zwracało uwagę najbliższe otoczenie na formę, ale on stanowczo przeciwko temu zaoponował. Niech zrobią ze mnie człowieka chorego, wariata, to nic. Wolę to, niż aby się miała polać krew. Zapewne panienki z salonu są zgorszone. Niech pan nie myśli, że pan marszałek stracił cokolwiek na żywości umysłu. Zawsze taki sam. Musi się wszystko zmienić. Ludzie muszą się nauczyć patrzeć z podstawowego punktu widzenia na rzeczy. Po tym sejmie mogą przyjść inne, aż do czasu, kiedy oczyści się atmosfera polityczna. Wojciech Świętosławski, wyjątki ze wspomnień o Ignacem Mościckim, Niepodległość, tam 19 po wznowieniu, Nowy Jork, Londyn, 1986, strony 191-192. O stosunku do Marszałka Piłsudskiego. Opinia z pierwszych dni czerwca, 15 grudnia 1929 roku i 17 kwietnia 1930 roku, wyrażona wobec... Świętosławskiego. Marszałek Piłsudski jest jedyną osobą mogącą skupić naród. Dopóki czynny jest marszałek, on osobiście musi pozostać w cieniu. Dwóch jednocześnie wielkich przywódców narodu być nie może. W obecnym czasie skład Rady Ministrów może być tylko taki, jaki znajduje aprobatę marszałka. Jeśli chodzi o kontakt ze społeczeństwem, to go właśnie utrzymuje Chcę pod tym względem dopełnić luki, które powstają wobec małego udzielania się marszałka. Nie tylko objeżdżam latem Polskę, udzielając czasu to tej, to innej dzielnicy, ale wchodzę w częsty kontakt z najrozmaitszymi grupami społecznymi i przedstawicielami różnych obozów. Przecież z panem Fudakowskim na przykład stosunki mam bardzo dobre. Niektórzy posłowie do Sejmu skarżą się na metody stosowane przez marszałka, na co im odpowiadam. Czy pan poseł wolałby, aby zamiast tego był rozlew krwi? Czy nie widzi pan, że więzienia polityczne są puste? Że tolerancja mimo ciągłych ataków jest większa niż gdzie indziej? Kiedy się przyglądam pracy marszałka, to nie mogę nie zauważyć, że ten wielki człowiek nie ma nic przed sobą prócz wielkiego celu, celu ukochanego przez siebie, dobra przyszłej Polski i jej zdrowego rozwoju na trwałych podstawach państwowych. Nie zauważyłem w tym człowieku ani cienia osobistych celów. Szanować go muszę nade wszystko, za tę jego czystość linii. Często sobie myślałem, jaką potęgę duchową posiada ten człowiek. Myślałem też o tym... Że często bardzo, gdybym sam musiał niezależnie od nikogo rozwiązywać problematy nasuwane przez życie i wypadki, to mógłbym się zdobyć na obiektywizm, na opanowanie siebie, ale na taką zimną krew i na takie wyczucie potrzeba wyczekania momentu, utrzymania kogoś w najbliższym napięciu, aby to, co ma się stać, stało się w odpowiedniej chwili, w odpowiednim nastroju i wyczuciu mas. Czuję, że na to nie mógłbym się zdobyć. Moc, ducha i potęga tego człowieka przerasta o wiele wszystko, a czystość intencji daje podstawę do przekonania, że świadomie czy nie. Ale kto jest z Piłsudskim, ten pracuje dla Polski, kto jest przeciwko niemu, ten przeciwko Polsce idzie. Kiedy rozważam swoją pracę i ją chcę obiektywnie ocenić... To dochodzę do tego przekonania, że największą moją zasługą jest, że w całym moim postępowaniu nie zrobiłem nic takiego, co by Piłsudskiemu w jego działalności mogło pokrzyżować plany lub co by mu mogło popsuć jego robotę. Żyjemy w wielkiej chwili dziejowej i wierzę, że zapewni ona na wiele lat moc Polsce. Jeżeli coś nas załamać potrafi, to nie życie wewnętrzne, a chyba przemoc sił zewnętrznych. Dlatego też do roboty gotowi być powinniśmy. Trzeba panu powiedzieć, że staram się oszczędzać marszałka jak najbardziej. Jest on teraz mocniejszy, ale był fizycznie bardzo słaby przedtem. Pamiętam, kiedyś chciano utworzyć centrobank, chciano nas w to wplątać. Wezwałem Barańskiego i musiał mi dawać wyjaśnienia. Mówiłem o tym z marszałkiem, a kiedy na drugi dzień był u mnie marszałek i wspomniałem, że sprawa upadła, marszałek powiedział... Przez ciebie nie spałem z tej racji w nocy. Po cóż mi o tym mówiłeś, kiedy sprawa upadła? Wojciech Świętosławski, wyjątki ze wspomnień, strony 193-197. O reakcjach społecznych na aresztowanie przywódców Centrolewu. Opinia wyrażona 15 października 1930 roku. Wobec Świętosławskiego. Wiem. Pan ma na myśli to, co społeczeństwo mówi, że marszałka otacza mafia i że za jego plecami mafia ta działa. Mogę pana zapewniać, że tak nie jest. Obecnie rząd zajęty jest swoimi resortowymi sprawami. Nikt się do polityki przedwyborczej nie miesza i nie wtrąca. Prowadzę ją pod kierunkiem marszałka. Sławek, Świtalski, Składkowski... Wykonują wszystko ślepo, co im marszałek rozkaże. O świtalskim prezydent nic nie wspomniał. Zapewne niejedno się dzieje, nie tak, jakby było potrzeba. Nawet kwestią jest, czy obrana droga jest słuszna, czy wybranie długiej, krętej ścieżki jest lepsze niż droga prostsza. Ale marszałek obrał tę drogę i kroczy nią bez wahania przed siebie. Ja mu w tym nie przeszkadzam. On ma swoistą swoją metodę, której bym nie stosował, zresztą za dawnych rządów, to mówiłem nawet Bartlowi, że naśladować marszałka nikt nie powinien i nie może. Każdy się wyda śmiesznym i narazi się na kompromitację. Ja bym też inne sposoby wolał stosować. Ale przeszkadzać marszałkowi w jego pracy nie będę. Myślałem o przedwyborczej odezwie do narodu, ale po dłuższej rozwadze doszedłem do wniosku, że czynić tego obecnie nie należy. O Piłsudskim mówić bym nie mógł, nie mógłbym bowiem zajmować stanowiska względem tej lub innej grupy walczącej o zwycięstwo w wyborach. Nie, obecnie nic nie będę mógł mówić. Prezydent będzie mógł przemówić dopiero po wyborach. Dokonywa się rzecz wielka. Jest to ciężka i ostra wojna o ustrój Polski. Niech pan wie, że idziemy z marszałkiem realnie przy ramieniu. Między nami jest całkowite porozumienie. Sławek informuje mnie o wszystkim, co się dzieje. Sławek jest bardzo uczciwy i duszą i ciałem oddany marszałkowi. Nie jest to jednak umysł wybitniejszy. Zresztą dodał prezydent. Czy pan sądzi, że po konkretnej pracy można się posługiwać wyłącznie ludźmi najwybitniejszymi i o najwyższym poziomie kultury? Często robotę konkretną i korzystną robią ludzie mniej wartościowi. W robocie państwowej z faktami takimi spotykamy się często, zresztą mówiłem już panu, gdybym ja to robił, robiłbym inaczej, ale w postępowaniu marszałka nie chcę przeszkadzać. Projekt złożony przez BBWR w Sejmie jest do pewnego stopnia szkicem tego, co chce marszałek — odpowiedział prezydent. Zresztą ostatniego słowa marszałek jeszcze nie powiedział. Świętosławski, wyjątki ze wspomnień, strony 197-199. O perspektywach rozwoju państwa Dzisiejszy układ warunków rozwojowych w Polsce jest tak korzystny, że powinien nam zapewnić szybką i przepiękną rozbudowę państwa, opartą o harmonię interesów wszystkich jego obywateli. Ignacy Mościcki Ignacy Mościcki, prezydent Rzeczypospolitej, zarysy życia i działalności, skreślił Henryk Cepnik. Wydanie drugie rozszerzone, Warszawa, 1932, strona trzecia. Myśli wybrane przez Kazimierza Bolesława Cepnika w 1930 roku z pism i przemówień prezydenta Mościckiego. Bez czci dla wielkości nie ma potęgi państwa. Przedmiotem kultu narodowego nie może być tylko samo cierpienie. W drodze swej instynkt twórczy znajduje ujście w apoteozie czynu i wielkości. Siła i rozwój państwa gruntują się na powadze i mocy dobrych praw rządzących jego życiem. Najważniejszą rzeczą w pracy wszystkich obywateli jest naprawa zasady praw rządzących Polską. Polska, obca uczuciu egoizmu, rozumie, że dobrobyt poszczególnego narodu jest ściśle związany z pomyślnością innych narodów i że dla dobra wszystkich należy współpracować nad powszechną pacyfikacją i rozbrojeniem zarówno faktycznym, jak i moralnym. Przyszłość nasza...